Nie wiem, czasem nie chcę mi się żyć, Nie wiem, co dalej robić. Jak funkcjonować? Jestem tym wszystkim znużony. I naprawdę mi to nie odpowiada. Tak, ja mogę mieć wszystko, tak jak powiedziałem. Wszędzie mam wszystko, co mi tylko dadzą, tak. Ale szczęścia nie mam. Nie jestem szczęśliwy. Jestem tym wszystkim znużony tym wszystkim zmęczony i wiecie co, ja nic niby nie robię w tym życiu, tak. Nic, każdy może mi powiedzieć, przecież to nic nie robisz, tak. Ty kurwa gówno, wiesz, się tak pierdolić. Możesz sobie tak gadać. Ale kurwa, takie pierdzielenie jak, wiecie co, jak, jak, to, jak to dołuje, kurwa, że człowiek ten, ten, co to mówi, tego nie rozumie? Nie rozumie. Nie rozumiesz, więc nie gadań bo nie znasz. Nie, nawet jak mnie znasz, to mnie nie znasz, tak? Bo nie potrafisz zrozumieć. Nie potrafisz. Starasz się zrozumieć, ale nie potrafisz zrozumieć. A starać się zrozumieć, a zrozumieć to są dwie różne rzeczy. Nie potrafisz zrozumieć. Więc nie lubię takich ludzi, którzy mi mówią, a przecież ty nic nie robisz, przecież ty tego... Kurwa, ludzie... Wy tylko robicie, rozumiecie swoją egzystencję. Jak coś robicie, latacie w koło innych ludzi, to uważacie, że coś robicie, kurwa. A człowiek, który odpoczywa, ma egzystencję taką troszeczkę nudną i ma dosyć, kurwa, to nie jest zrozumiany. Nie, nie potrafi być zrozumiany, tak? Że on też się źle czuje, że ma, że ma to wszystko kompletnie gdzieś. Nie potrafią tego zrozumieć ja tych ludzi też nie rozumiem w tym sensie tak? oceniać to wy potraficie wy jesteście w tym mistrzami normalnie największymi mistrzami świata normalnie w tym ocenianiu kurwa ale tylko rozumiecie swoje życie ale nie czyjeś nie potraficie zrozumieć tego że kurwa jak człowiek yy, yy, nie robi tego co wy ma trochę inny yy, rodzaj egzystencji kurwa to już nic dla was nie robi nie? że już nic nie robi jest leniem, jest, jest yy, kompletnym wydziutkiem czy kimś, nie wiem, jakim go tam nazwać. Nie rozumiecie tego. I nie lubię właśnie, nie lubię tego w was, w ludziach, tego, że wy tak łatwo oceniacie, że ty jak wy tak łatwo to wszystko oceniacie. Jestem załamany. Jestem załamany w, po jakiegoś czasu, tak, bo ta egzystencja moja, no nie jest ciekawa to nie jest ciekawe życie być yy, jakoś wybitnie wśród ludzi czy coś takiego, to nie jest ciekawe życie chociaż, chociaż mój ojciec nie potrafi żyć, m, żyć na zasadzie, że siedzieć, tak a ja za to mam właśnie odwrotnie, ja potrafię siedzieć ja jestem takim właśnie kanapowcem i ja mi bardziej to odpowiada bo jestem odwrotnością jego, tak i on tego nie zrozumie nigdy. Nigdy tego nie zrozumie, chociażby nie wiadomo, jak chciał to zrozumieć. Nigdy nie będzie w stanie mnie na tyle zrozumieć, bo nie jest w takiej sytuacji, tak? Nigdy nie odpuszczał, zawsze był między ludźmi. Dlatego uważa, że to jest nudne, że to jest monotonne, tak. Ale kiedyś będzie musiał usiąść i odpocząć tak? No. Też. I co wtedy zrobi? To, to, to już nie wnikam, bo to jest jego sprawa. Ale nie lubię tego waszego oceniania mnie. Że ja jestem gorszy, że jestem. No przecież ja nic nie robię. Ja nie mam problemów. Ja powinienem się cieszyć, radować, skakać ze szczęścia kurwa. Ale z czego ja mam się kurwa cieszyć w tym życiu swoim? Z czego? Tylko że żyję z wami. A tak nic nie mam swojego. Nic. Do niczego nie doszłem. Chociaż byłem i w zawodówce i mam kurde jakoś tam tytuł, że ja skończyłem zawodówkę, ale ten, ten tytuł wiecie co, że skończyłem w zawodówce, że mam, mam jakiś tam zawód czy coś, wiecie to to jest o dupę potłuc. Bo ja zakończyłem swoją edukację, część do widzenia, out. Nie? Koniec. I wcale się nie dziwię, że zakończyłem. Bo, jak tacy ludzie są popindoleni, no to nie ma, nie ma sensu się w ogóle trudzić. Ryzykować dla nich. Ale najłatwiej Wam przychodzi ocenianie, tak? Ja robię dużo, więc ja jestem wartościowy. Każdy dobra, dobra jesteś między ludźmi, dobra, te ludzie będą Cię doceniać. Ale co z tymi, co i mają troszeczkę inny żywot inny żywot egzysten egzystencjalny. Czy oni muszą być osyniani? Poniżani, kurwa, że, że siedzą w domu, nic nie robią? Że ja powinienem być, być zadowolony, skakać z radości, bo ja mam wszystko? Owszem, nie jestem zadowolony i nie jestem szczęśliwy z tego powodu. Ale co mam zrobić? Mam, mam skończyć ze sobą, tak? Mam... Um, nie wiem, nie wiem o co wam chodzi ale ja mam, ja mam też takie kurwa myśli że naprawdę szkoda gadać szkoda na nie tracić, tracić czas tak? Bo, bo co ja mam swojego w tym życiu co ja mam, ja do niczego nie doszłem nic nic swojego nie mam swojego typowo nie przez, że tata kupi to jest wszystko ojca, bo ojciec sobie do tego dorobił, tak Pracował, więc miał Ma pieniądze i, i, I to wszystko zapełnił rodzinie Ale ja kurwa nic nie mam swojego I to mnie boli Ani życia kurwa Osobistego, ani niczego Ten mój żywot jest taki Wiecie co? Pusty trochę Że czuję się kurwa Zagubiony już I to nie jest właśnie mi, mi tak prosto o tym wszystko mówić, tak? A jak, jak czegoś nie powiesz, to ma, mama teraz jest tak czuła, kurwa, że nie mogę. Ja się lekko uśmiechnę, kurwa, bo nie wiem, jak zareagować, tak? Bo nie wiem, co jej odpowiedzieć czasem i no nie potrafię, tak? Nie potrafię jej odpowiedzieć na pewne kwestie, tak? Prosto z mostu, bo wiem, że, że już nie mogę nic yy, jakoś tak yy, chować, tak? Przed nią i każda minka, każdy szczegółek, no to wiadomo, wyjdzie, tak, na jaw. Wiem, że mnie za to kocha też, nie, ale jakoś nie mogę się przemóc. Przemóc, wiecie co, z obcymi jest mi jest łatwiej gadać na różne tematy, bo nie muszę się blokować, mogę, mogę yy, wysłowić się tak, jak mi pasuje, tak, przeklnąć jak trzeba, jak nie trzeba, to nie przeklę, Ale moje życie, wiecie co, jest puste. Jest takie... Takie blade, takie szare, takie... Takie bezbarwne dla mnie. Niby mam to wszystko, uczyłem się tego wszystkiego, ale co, żeby, żeby sam zostać na starość? Żeby tylko, w, kurwa, w tym domu siedzieć i widzieć tylko te cztery ściany? Nie wiem, nie wiem. Ale naprawdę nie chcę tak dłużej, nie chcę, wiecie co, nie chcę takiej egzystencji dłużej prowadzić, bo, bo ja się załamnę. Ja się załamnę, ja się nie wiadomo co zrobię, tak, bo ja już się czuję tak, że już mam takie myśli, że, że szkoda gadać, że ja nikomu nie mówię, jakie myśli mam, bo nie chcę później, żeby ktoś się martwił. Ale mam czasem takie myśli, kurwa, że... Że najlepiej by było, wiecie co, by mi nie było. Takie mam, takie mam myśli, tak? takie mam podejście. Więc nie wiem. I tu nie chodzi o gry, o to, co robię, tak, o to, o to co mam, tego, ale po prostu już mnie to, po prostu wszystko, wiecie co, ten nadmiar yy, siedzenia daje o sobie znać. Dają sobie znać yy, yy, w ogóle, tak? Moje psychice yy, niepewności, tak? Pewnej, nie? No, nie wiem, jak to określić. Ale naprawdę nie jestem szczęśliwy. Kiedyś byłem. Kiedyś byłem, bo była beztroska, była, była, była wiecie co, ten, a... ale to się skończyło, tak? Widzę, widzę jakie moje, moje życie jest yy, płytkie, tak? Jakie jest yy, dzień za dniem jest tak, tak samo, tak? Nic mało się zmienia, tak w tym życiu. Więc jak ja mam się czuć, jak ja mam się czuć? Ja się teraz trochę usprawiedliwiam, ale no jak ja mam się czuć? Być zadowolonym z tego wszystkiego. Mama stara się, czy, czy Dzień Dziecka, czy cokolwiek, czy jakiekolwiek święto, żeby mi... kupić jakieś gry, jakieś coś tego, żebym się... Że... Myślę, choć na trochę uśmiechnął, ale kuźwa... Nie jestem w stanie już. Wiecie co, to mi nie pomaga. To mi pomaga tylko na dwa dni. Dwa dni uciechy, a później jest to samo co zawsze. To samo, co zawsze. To samo to co zawsze. Dlatego mi się zdaje, że ja potrzebuję jakiejś, jakiejś zmiany, jakiejś, jakiejś odmiany, tak? W tym moim mojej egzystencji. Bo ja nie wyrobię po prostu, wiecie co, ja się zastanawiam, ja się no po prostu inaczej myślę, tak? Już mi to, widząc, jakie te moje dzień za dniem, to moje życie jest, no to dochodzę do pełni gniatków nowych, że one jest płytkie, tak, nie ma nic. I nie współczujcie mi, bo to nic nie daje. Ja sam wiem, co mi jest. Jak ja muszę sobie poradzić, tak? W jakiś sposób mam, muszę sobie poradzić z tym z tym bólem, z tym, z tym zniechęceniem do tego życia. Nie wiem. Staram się trzymać, nie. bo wiadomo, mam tyle tego wszystkiego, że człowiek jak sobie włączy tu, tam, włączy sobie czy, czy film, czy muzykę, czy cokolwiek, Ty nie myśli tak. Nie zastanawia się. Ale ile tak można? Ile tak można? Egzystować przez tam, przez pół swego życia. Nie będąc nigdzie, nie wychodząc nigdzie. E, wychodząc praktycznie tylko jak ja byłem, właśnie na, na tym tak, to Chodziłem chociaż do tej szkoły, tak, do, żeby być między ludźmi czy coś. Ta moja egzystencja jest nudna, jest monotonna. Ja, ja widzę to tak. Dzień za dniem. No, ludzie, no już mówię, mam dosyć. No i nic się nie zmienia. tak. Ja mam być, wiecie co? No dobra, ja mam być szczęśliwy. Tak ja szczęśliwy będę, ja nie wiem, kiedy ja będę szczęśliwy. Jak ja co zrobię? Nie wiem. Jak coś zrobię, wyrwę się stąd, czy, czy co? Czy się urwę? No to wtedy może się... Może może mi się zdarzyć jakieś szczęście, nie? Posmakuje szczęścia, czy, czy miłości, czy co, czegokolwiek, tak? Co, co to odmieni, bo to postrzeganie się już też zmieniło. Nie wiem, co myśleć i nie wiem, co robić. Wiecie co? Ażeby nie myśleć o Wiadomo czym to, wiadomo co muszę robić, kurwa, żeby, żeby nie myśleć. To też. I to też jest niepokojące, no troszeczkę. No. Może i niepokojące, może, może i nie. Może to takie jest u facetów, nie wiem. Nie wnikam. Podobno tak jest. Taka jest yy, natura, tak nasza. No. Tyle w tym momencie. Nie wiem, co dalej. Jakoś trzeba zostać dalej. Nie wiem, w jaki sposób. Ale jestem czasem załamany. Niech jak wstanę rano, wstanę, obudzę się rano, wiecie co, to nie ma sensu, nie? Widzisz, 9, 8 godzina. Nie ma sensu. Nie ma sensu wstawać. Połóż się, szpi dalej, bo po co? Przynajmniej się wyśpisz. Ale nie ma sensu, nie? Tak samo jak Obudzę się gdzieś około, znaczy może nie obudzę, tak, ale kim na siedzi się o 22, obudzę się o 12, ja chcę mi się spać, to wiadomo jakie głupoty do uba wchodzę, ale to jest normalne także wchodzę. No zobaczymy jak to będzie, na razie.